Konta. Możesz otworzyć jedną taką lokatę na kwotę od 1000 do 100 tysięcy zł. Przy odnowieniu lokaty, jeśli spełnisz dodatkowe warunki, podwyższymy standardowe oprocentowanie do 6,5% w skali roku, maksymalnie dwa razy. Z oferty skorzystasz w naszych placówkach i aplikacji CA24 Mobile do końca lutego tego roku, jeśli nie masz u nas konta minimum od dwóch lat. Szczegóły w regulaminie na stronie banku. Prediagricol, Bank Polska, SA. Daleko jeszcze. Jestem głodna. Musisz. Się... Ten moment, gdy droga na ferie się